I don't know. Dzień dobry, jestem Papa i razem pobawimy się w podcasting. Właśnie, jestem dlatego, że niektórzy już w ostatni weekend chcieli mnie uśmiercić. Dokładnie mój podcast i zaczęli przyrównywać brak nowych odcinków podcastu Papa Cafe do sytuacji, która ma miejsce na przykład w przypadku podcastu, który nazywa się Retro Radio. Jeżeli ktoś jest niezorientowany, to Retro Radio to jest taki podcast, który jest bardzo fajnym podcastem i, i pozdrawiam Marka i Adama ale oni mają to do siebie, że nadają bardzo, ale to bardzo nieregularnie i odcinki podcastu Retro Radio pojawiają się raz na dwa miesiące, raz na cztery miesiące to ostatnio właśnie pojechali chłopcy cztery miesiące i to już chyba yy, rekord, jeżeli chodzi o brak nowych odcinków No właśnie, no i ktoś porównał y, brak Papa Cafe do Retro Radio i, i, i tak jak sobie słucham i myślę, kurczę, o co chodzi, nie? To przecież nie może być tak y, dużo czasu, no ale faktycznie. Minął kolejny miesiąc, ale nic się nie bójcie, już jestem z Wami. Trochę się działo, trochę się nie działo. Tematów do poruszenia tak jak gdyby ciągle nie mam i to jest mój problem, moja zmora. Ogarnęło mnie takie lenistwo. Za oknem szaro, buro, blucha, deszczowo i, i z jednej strony się człowiekowi nie chce, a z drugiej strony jest to najlepszy moment, żeby odkurzyć mikrofon, nałożyć na niego gąbkę i zacząć nawijać na kilobajty. Spoglądam jeszcze na stronę Papa Cafe i chciałem pozdrowić wszystkich komentujących, wszystkich nowych komentujących, tych, którzy raczyli się ujawnić po moim ostatnim Apelu. No i tutaj mamy słuchacza, który nazywa się Lendre i również witam go w gronie słuchaczy. Chciałem pozdrowić również Kołacza. Kołacz już komentował wcześniej pod odcinkami, a nie wspomniałem o nim, pozdrawiając komentujących, którzy się pojawili. No i pozdrawiam wszystkich tych komentujących, którzy są regularnie ze mną. Ostatnio Filip, Maciej, Robert, Viola. Katarzynka, o właśnie Katarzynka yy, wspomniała o swoich podróżach. Ja ostatnio mówiłem o y, różnych sposobach spędzenia wakacji i Katarzynka przypomniała mi przecież kto jak kto miałby mówić o tanim yy, podróżowaniu, to Katarzynka nadawałaby się do tego idealnie, ponieważ ona i jej znajomi podróżowali w ten sposób yy, dzięki, yy, dzięki czemu? Dzięki temu, że Ryanair ma często gęsto tanie bilety i takie bilety we Wrocławiu można kupić za śmieszne pieniążki. I oni z tego korzystali, podróżowali, zwiedzili dużo, dużo, dużo miejsc. Trzeba by było się Katarzynki dopytać, jakie to były miejsca, jak to wszystko wyglądało. Może kiedyś będzie okazja. Dzisiaj mam kilka takich zupełnie oderwanych od siebie tematów. Najpierw jedna rzecz, która ostatnio mnie muzycznie powaliła. I gdyby ktoś wcześniej powiedział mi, że tak będzie, to bym się tego nie spodziewał. A mianowicie jest to nowa płyta Moniki Brodki. Tak, dobrze słyszycie? Nowa płyta Moniki Brodki, zatytułowana Granda. I ja tak od jakiegoś czasu yy, pojedynczymi kawałkami poznawałem tą płytę. Najpierw zaintrygował mnie jeden utwór, który usłyszałem w radiowej trójce było to w pięciu smakach no i zacząłem sobie oczywiście googlować jak to jest, że Monika Mrodka taki kawałek stworzyła no i zobaczyłem kto maczał palce w produkcji jej nowej płyty no i czekałem jak to będzie wyglądało dalej pojawiało się wiele takich drobniejszych przecieków koncertowych ja te wszystkie pojedyncze klipy zacząłem śledzić. No, teraz jestem na etapie tego, że yy, najbardziej i najczęściej przesłuchiwanym przeze mnie kawałkiem z nowej płyty jest yy, kawałek tytułowy Granda. Bo jest po prostu rewelacyjny. No i właśnie, jak na płycie jest tak 11 kawałków, to już jest co najmniej 5, które bardzo lubię. No. Podejrzewam, że w miarę przesłuchiwania tej płyty będą pojawiać się kolejne I kolejne takie utwory. A czemu sam jestem zdziwiony? Bo to zazwyczaj tak jest, że troszeczkę jesteśmy uprzedzeni do pewnych rzeczy, do pewnych twórców, do pewnych, pewnych muzyków, yy, pewnych rzeczy się nie słucha z założenia, yy, pewne rzeczy się słyszy, one gdzieś tam do nas docierają, ale nie są na tyle porywające, no, żebyśmy się tym bardziej interesowali. A z Moniką było akurat tak, że dwie jej poprzednie płyty, może nie to, że przeszły jakoś obojętnie, bo w tej całej radiowej masie, którą te stacje radiowe nam fundują na co dzień, to różne utwory gdzieś tam do mojej świadomości docierały, ale nie było to nic aż tak porywającego. Jedyne na co Monika może zasłużyć z mojej strony, to na uznanie, że jako chyba jedyna z tych ludzi, którzy wygrali ten show Idol, dotarła gdzieś dalej i przez, przez kilka dobrych lat no już ponad 5 pięć lat, jak Monika istnieje w świadomości wszystkich śledzących polską scenę muzyczną i wychodzi jej to na dobre jest coraz lepiej, no, trzeba przyznać, że jest coraz lepiej ta nowa płyta No właśnie. Jak tu określić tę nową płytę? Ja troszeczkę jestem już skarżony tym, że czytałem wiele przeróżnych opinii na temat tej nowej płyty, na temat poszczególnych kawałków. Muzyka jest zupełnie inna niż to, co było poprzednio, bo właśnie na fali tego, że słucham nowej płyty, to sobie posłuchałem troszeczkę utworów z tej poprzedniej i one mnie tak nie porywają. No i właśnie, to jest siła tej płyty. Ktoś gdzieś napisał, że No idzie troszeczkę w kierunku Si Peszek, troszeczkę w kierunku Kasi Nosowskiej. No i jest w tym odrobina, prawda? Bo jest to coś świeżego, coś nowego, coś, co może nie spodobać się fanom poprzedniej twórczości Moniki Brodki, ale coś, co może... ...być właśnie takim przyjemnym materiałem muzycznym dla osób takich jak ja, czyli dla osób, którym takie przeróżne eksperymenty się podobają. Dobrze. Żeby nie było, że jestem jakoś wielce zachwycony, że jestem, ale żeby nie było, że ta płyta nie spędza mi snu z powiek, to przechodzimy do kolejnych rzeczy.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 całkiem niedawno, właśnie, całkiem niedawno. Z racji tego, że ostatnio tak rzadko nagrywam, to całkiem niedawno, to jest miesiąc temu. Dokładnie miesiąc temu pojawiła się yy, płyta zespołu AC Drinkers Fish Dick 2 i tam po prostu też było masę rewelacyjnych utworów. Płyta się składa z samych coverów. Płytkę polecił mi Karol i po prostu... No, jest to jedna z tych płyt, którą katowałem przez ostatni miesiąc. Pomimo tego, że niektórzy twierdzili, że po 10 odsłuchaniach y, płyta traci świeżość i te utwory przestają być fajne, to jest zupełnie inaczej i no, jeszcze mi się nie znudziło. No. Jeszcze mi się nie znudziło i mam nadzieję, że chwilę mi będzie towarzyszyć ta płytka. To, że mamy jesień, już mogę z czystym sumieniem powiedzieć, bo tu w kalendarzu wszystko się zgadza, od czterech dni mamy kalendarzową jesień. Jesień sprzyja temu, żeby więcej siedzieć w czterech murach, no więcej czytać, więcej oglądać, no tak jak wspomniałem, no dzisiaj jest szaroburo i takie przyjemne miejsca gdzie jest ciepło, gdzie są warunki na to, żeby właśnie wtulić się w ciepły koc gdzie można przycupnąć na chwilę w objęciu trzymając jakąś dobrą książkę albo coś oglądać a ja ostatnio stałem się fanem kanału TCM i oglądam wszystkie starocie, które oni serwują chociaż ostatnio zauważyłem że troszeczkę zmienił się jak gdyby profil, bo te starocie już takimi starociami nie są i można tam obejrzeć coś sprzed 12-10 lat także nie jest najgorzej, ale kierują się w doborze tego repertuaru także fundują nam filmy, które są filmami dobrymi i zasługują na to żeby znaleźć się w tym zbiorze filmów który nazywamy klasyką. No i ostatnio oglądałem sobie właśnie po raz kolejny, kolejny, kolejny, kolejny, kolejny, bo już x razy oglądałem film z Meg Ryan i Tom'em Hanksem, czyli Masz Wiadomość. Przypomniałem sobie te wszystkie moje pierwsze kontakty z internetem. Gdy ten pierwszy internet był w domu, połączenie przez modem. W ogóle fascynująca historia. Fascynująca sceneria, bo w ogóle Nowy Jork był pokazany w setkach filmów ale tam zmieniające się pory roku w trakcie tego jak toczy się akcja filmu, a przede wszystkim mm, i taki wczesnojesienny Nowy Jork to jest to co miło się ogląda mm, nawet jeżeli podobno mi jesień mamy już za oknem no nie dzisiaj, bo dzisiaj pada ale jutro może być słonecznie, pamiętajcie parasol parasonicie Gdzieś zakamuflowany, żeby go wyciągnąć w razie gdyby wypadał deszcz, ale liczcie na to, że złota polska jesień może nam również towarzyszyć. A jak jesień, to grzybobranie. Ja ostatnio jestem tak bardzo negatywnie nastawiony do grzybobrania, bo po tych wszystkich informacjach o, o ludziach, którzy w gołąbkach czy w innych potrawach pochłonęli muchomory, to nastawia mnie bardzo negatywnie do jakiegokolwiek zbierania i konsumowania grzybów. chociaż. Wiadomo, że od lat zbiera się te same gatunki, a ja jakimś specjalnie wybitnym grzybiarzem nie jestem i zbieram te grzyby, które znam, ale jakiś taki wewnętrzny strach zawsze pozostaje, że a anus ktoś jakiegoś takiego niepewnego grzyba zebrał i gdzieś go tam chce przemycić. No jeszcze w połowie września przechodziłem dwudniową grypę żądkową i, i byłem święcie przekonany, że umieram po dzień wcześniej zjedzonej kani. No ale na szczęście nie umarłem, albo na nieszczęście, no nie wiem. Jak kto woli, jestem, mówię, gadam, chodzę, także nie jest najgorzej. Tak, ale na kanie patrzę z, z ukosa, już. Minęła godzina 27. Polityka, polityka, nie ma, nie ma. Sport, muzyka oraz gry. Jest. Ja jestem. Brak sygnału. Podcast nie na temat. Właśnie. Mówiłem o listach, a dokładnie o mailach. Jeżeli chodzi o film, masz wiadomość. A w ostatni weekend trafiłem na taką śmieszną informację są takie, no, nie wiem to, to raczej nie było w dziale z Michałkami bo są informacje Michałki, które są założenia śmieszne to, to było w innym dziale ale informacja ta dotyczyła listonosza który nie doręczał przesyłek które no, no nie wiem, wynosił te te wszystkie paczki, listy, czy cokolwiek miał dostarczyć do ludzi on to zabierał i zamiast dostarczać podwskazane na kopertach, czy na paczkach adresy, on to dostarczał, ale wprost do swojego garażu. Tak. Nie, że przywłaszczał to, tylko on tego nie otwierał. No, składował to w garażu i yy, no właśnie. Trwało to od 1997 roku, to wyobraźcie sobie, yy, ile takich przesyłek przez 13 lat można dostarczyć, albo nie dostarczyć. No, no właśnie, nich nie dostarczał, On właśnie ich nie dostarczał i składował je do tego stopnia, że zapakował swój cały garaż tymi przesyłkami. I gdy już wszystko wyszło na jaw, dokładnie wsypała go żona. No właśnie, żona zainteresowała się stertą korespondencji, która zalegała w ich garażu i postanowiła zgłosić ten fakt. No tak, yy, mówiąc krótko, nie ma jak... Yy, jak zaufanie, no nie wiem no, zresztą, no kurczę, no gościu nie był w porządku, to nie da się ukryć ale na pewno, żona mogła zacząć rozwiązywanie sprawy u źródła czyli najpierw iść do męża i spytać się, halo, co robi te, ta, ta sterta listów w naszym garażu no dobrze, ona go wsypała, wszystko wyszło na jaw listonosz przyznał się do winy okazało się, że przez te 13 lat zebrał 12 tysięcy przesyłek I było potrzeba aż trzech ciężarówek, żeby te wszystkie przesyłki, listy, paczuszki wyjechały z jego garażu, po czym podobno zostały dostarczone do adresatów. Wyobraźcie sobie, jaki czat. Ktoś dostaje list po 13 latach i z tego listu dowiaduje się czegoś, czego na przykład nie chciał się dowiedzieć. A ktoś wysłał list, okazało się, że list nie doszedł, ktoś machnął ręką, prawdy nie powiedział albo, no nie wiem, no... Wyobraźcie sobie jakieś zaskakujące wyznania miłości, które nigdy nie dotarły. Tak, ktoś sobie życie poukładał, a po 13 latach dostaje taki list sprzed, yy, sprzed 13 lat, prawda? No tu dużo różnych historii mogło być, właśnie jeżeli chodzi o te listy. Ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja. Yy, no właśnie. Już nie pamiętam, jak tam było. Czy, czy on poniósł jakąś karę, jeżeli chodzi o, o więzienie albo coś takiego. Wiem, że dostał karę pieniężną i, i, i co się z nim stało? No nie wiem. Zastanawiam się jeszcze, jak to wyglądało od strony ludzi, którzy wysyłali pocztę, bo przecież no dobrze, wysłałem coś jeden raz, drugi raz, trzeci raz, no, no kurczę, jeżeli to nie dochodzi, to zaczynam się denerwować. Jakiś czas temu wysyłałem paczkę do Filipa i gdy ona nie dotarła, to próbowałem poruszyć oddział pocztowy, z którego ta paczka wyszła. No, moja wina, że paczka była... Yy, no, nie był to żaden list polecony, ani priorytetowy i, i generalnie doszło do tego, że nic wiele pani mi nie mogła zrobić. Jedyne, co mogła zrobić, to sprawdzić, czy jakiekolwiek zwroty wracały do nich z tego konkretnego kraju i to po prostu był jedyny sposób na zlokalizowanie jakiejkolwiek paczki, która no, nie doleciała do tego kraju. No właśnie, a tutaj jak to wyglądało? No nie wiem, no, no, no, jeżeli ktoś wysyłał określoną ilość listów i one nie dochodziły, albo jeżeli ktoś spodziewał się przesyłek i te przesyłki nie docierały, to, to właśnie. No Jestem ciekawy, że przez 13 lat nikt kompletnie tego nie zgłosił, no to... No, a wyobraźcie sobie <śmiech> tego listonosza, przez 13 lat... Prawdopodobnie pobierał, znaczy prawdopodobnie, no, no, na 100% pobierał wypłatę za wykonywaną pracę, której nie wykonywał. Czyli jak to zarobić i się nie narobić. I kolejna, i to już chyba ostatnia rzecz, która... Ostatnio gdzieś tam jest w kręgu, może nie mojego zainteresowania, ale o której chciałem Wam powiedzieć, to bardzo fajny sposób na reklamę internetową. To już mi od jakiegoś czasu yy, nurtuje, że jest to samo napędzająca się reklama. Na pewno wiecie, jaka jest sytuacja z reklamą ciężkich alkoholi No bo wiadomo, piwko gdzieś tam można reklamować No i piwko jest reklamowane w telewizji, w godzinach wieczornych Przez wiele, wiele lat różnie te reklamy wyglądały, prawda? Był taki etap reklamowania piwa w Polsce, gdzie oczywiście każde jedno piwo było z przymrużeniem oka bezalkoholowe No było coś takiego Później był etap, gdzie pisało się o szkodliwości tego picia alkoholu prawda? Przy każdą reklamę poprzedzało kilkusekundowe pasmo z informacją, że picie alkoholu szkodzi Teraz jest gdzieś z boku paseczek, że, że alkohol tylko od 18 lat I tak dalej Tak to wygląda w przypadku mm, piwa Jeżeli chodzi o wódkę, no to tutaj sytuacja jest troszeczkę inna Bo tych reklam wódki jako tako w telewizji nie mamy Jeżeli wrócimy pamięcią troszeczkę wstecz, to przypomnimy sobie reklamy, wódki, które były ładnie zaszyfrowane, ładnie zakamuflowane. Zastanawiam się, czy teraz coś takiego jest. Próbuję sobie przypomnieć, ale no nic nie przychodzi mi na myśl. Może jakoś ostatnio nie zwracam uwagi na reklamy, mniej telewizji oglądam. No, no ciężko powiedzieć. Generalnie wódki nie ma. Przyjmijmy, że nie ma. Ale jak była, to była taka sytuacja. Że reklamowało się jako na przykład łódka. Łódka i tam. No nie, żeby była krypto reklama, ale łódka Bols. Albo WTK Soplica. Tam chodziło jakieś stajnie, o coś, coś generalnie. Tak, tu chodziło o rejsy, tam chodziło o stajnie. reklamowało się przedsięwzięcia, a tak naprawdę reklamowało się wódkę, bo wiadomo, że marka kojarzy się nieodłącznie z alkoholem i, i o to chodziło. Była wielka akcja reklamowa z tym, że jeden z producentów wódki poszukiwał sternika. Tak, było coś takiego, że poszukiwali sternika. Oczywiście jeden z wymogów to było coś właśnie z piciem alkoholi, z dobrym smakiem, z twardą głową. Była też sytuacja taka, że poszukiwali coś na kształt smakosza, testera tester alkoholi, coś takiego było wiadomo, że tam masa, masa ludzi aplikowała, bo wyobraźcie sobie jeżeli ktoś oferuje Wam fajną kasę za to, że testujecie smak przeróżnych rodzajów wódki danego producenta smakowych, niesmakowych, czystych no to no, no, dla mnie to jest wymarzona praca, ja kiedyś mówiłem w ogóle i powtarzam często, gęsto że wymarzone stanowisko dla mnie to jest kierownik działu picia wódki no może by się znudziło kiedyś ale nie dowiem się jeżeli się nie przekonam jeżeli, no właśnie, jeżeli nie podejmę tego stanowiska i, no, i nie przekonam się osobiście tak? i tej wersji będę się trzymać no właśnie masa ludzi aplikowała na to stanowisko był szum w mediach czyli drogą też ust tego przekazu yy, ta informacja krążyła W fajny sposób na reklamę. I do czego ja zmierzam? Bardzo popularne w Polsce stały się tak zwane social media, gdzie producentowi zależy na tym, żeby dana marka kontaktowała się z klientami, potencjalnymi klientami. Czyli wiadomo, osoby odpowiedzialne za marketing w firmie albo osoby pracujące w firmie siedzą często gęsto po godzinach i produkują różne informacje takie bardziej luźne które przybliżają markę odbiorcy które stwarzają taką sytuację, że marka nabiera ludzkiej twarzy to nabiera takiego wymiaru jak koleżeński kontakt dajmy na to z marką no i bardzo ładnie wykorzystała to wódka rządkowa gorzka Tak, jeżeli ktoś się orientuje, to jest wódka z lubelskiego polmosu i z tym polmosem związany był kiedyś mocno Pan Polikot. No właśnie, wódka żołądkowa gorzka ma na Facebooku swój profil. Z racji tego, że ja jestem fanem yy, żołądkowej gorzkiej, że lubię tą rudą wersję żołądkowej, Nie jakieś smakowe, nieczystą, ale rudą, żółtą, yy, słodką. No właśnie, słodką. Bo jak ktoś nie pił gorzkiej żołądkowej, to musi wiedzieć, że gorzka żołądkowa jest wódką słodką. Właśnie, jestem fanem. Żołądkowa ze Sprite, ogóraz do tego zielony. Super sprawa. To wszystko fajnie zmrożone. No. I właśnie, żołądkowa na Facebooku yy, ma swój profil ja jestem fanem, więc dodałem sobie żołądkową i jakiś czas temu zauważyłem, że żołądkowa bardzo często gęsto zaczęła dodawać nowe wpisy czyli ktoś tam z marketingu pomyślał i stwierdził, że jest to najfajniejszy sposób na reklamę no może nie najfajniejszy, ale jest to bardzo fajne, a przede wszystkim tanie źródło do tego, żeby dotrzeć do potencjalnych odbiorców do klientów Dodają statusy na temat tego, że jest rocznica powstania żołądkowej gorzki. Przypominają o zbliżającym się weekendzie. Wiadomo, jak weekend, no to Polak musi się w weekend napić i, i no właśnie, jak, jak żołądkowa mu przypomni o tym, że idzie weekend, no to już jest 25% szansy, że ten weekend spędzą razem. Co jeszcze dodaje profil żołądkowej gorzki? Konkursy. Jakieś drobne konkursiki, parasole, karty, tego typu rzeczy. Ludzie, którzy są fanami, bardzo chętnie biorą udział w takich konkursach. No i właśnie, to jest idealny sposób na dotarcie do klienta. Samo napędzająca się reklama. Na przykład propozycja, żeby ludzie wysyłali zdjęcia ze swoich imprez. Czy nie ma lepszej, najbardziej wiarygodnej reklamy jakiegokolwiek produktu jak zwykły szary obywatel zadowolony z korzystania tego produktu i reklamujący go na tych zdjęciach fajna sprawa ja te zdjęcia przeglądam z uśmiechem na twarzy jak widzę tych zadowolonych, no i niekoniecznie zadowolonych, bo chyba niektórzy to nawet nie wiedzą, że ich zdjęcia są właśnie na profilu gorzkiej. No, ale to już jest kwestia tego, co ze zdjęciami swoich znajomych robią ludzie. Fajna inicjatywa. Podoba mi się w ogóle taki sposób reklamowania produktów, taki sposób docierania do klientów. Ja pamiętam, jak kiedyś na Blipie właśnie taką akcję marketingową prowadził kanał filmowy HBO i właśnie osoba odpowiedzialna za social media w HBO w późnych godzinach nocnych dodawała takie różne komunikaty, odpowiadała na pytania zwykłych użytkowników I jak ta osoba w moich oczach nabrała takiej ludzkiej twarzy, bardzo ludzkiej twarzy, bo, yy, bo właśnie w tej już prywatnej wymianie korespondencji yy, ta osoba zdradziła też trochę kulisów tego przedsięwzięcia, że, że, że nie jest to jak gdyby pojedyncze stanowisko, ale dodatkowa praca już po godzinach w domu do tego, czym zajmuję się na co dzień. No i te Kulisy pozwoliły Nabrać tej ludzkiej Twarzy Jeżeli chodzi o markę Już pomijając fakt, że to co Jakościowo prezentuje HBO to, to często gęsto jest Kpina, bo tam filmy są kiepskie Oj, i to by było Chyba na tyle, tyle właśnie Tyle, koniec i Będę znikać Mam nadzieję, że odświeżyłem swojego rss odświeżyłem Wasze odtwarzacze, Wy ucieszyliście się albo nie z tego, że się pojawiłem. Mam nadzieję, że nabiorę energii. Tak, już raz, dwa, trzy, ćwiczymy, podnosimy mikrofon góra, dół i będziemy nagrywać. Tak, będziemy nagrywać. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że mój rozruszany aparat mowy sam poprosi mnie o to, abym sięgnął po mikrofon. I mam nadzieję, że tym odcinkiem skasuje taki marazm, który przyszedł do mnie wraz z jesienią, a nawet nie z jesienią, bo dwa tygodnie temu już to się stało, że czułem taką wewnętrzną presję, że powinienem nagrywać, a z drugiej strony czułem, że witki opadły mi i jestem taki bez energii, bez pomysłu, bez kreatywnego działania i że nic z tego jednak nie wejdzie i nie podejmowałem nawet próby, a teraz próbę podjąłem nagrałem, minęło, więc znikam, Was zostawiam z jakąś przyjemną muzyką do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu Papa Cafe słuchajcie polskich podcastów zostawiajcie komentarze i do usłyszenia na falach polskiego podcastingu, mówił dla Was Papa, cześć